Podcast. Hej, wszyscy, witamy w beskitu. Pewnie słyszeliście ten entuzjastyczny okrzyk na początku, to jest mniej więcej forma nowego wstępniaka do programu. Od dzisiaj wszystko krzyczymy. Tak, od dzisiaj wszystko krzyczymy, ale Cześć! jak przed samym krzyczeniem mówiłem Michałowi, żeby jednak nie krzyczeć za głośno, bo znowu dzieci sąsiadów będą walić głowami w ścianę, co rzeczywiście się zdarza. Ogólnie ja od, to już mówiliśmy, kiedy tu się przeniosłem, ja jakieś dwa, niecałe, niecałe dwa miesiące temu przeniosłem się do nowego mieszkania i Dzieci sąsiadów mają tendencję do... No wiecie, jak było się małym, no to miało się takie różne zabawy, jak, nie wiem, na przykład bawiło się swoimi ludzikami Lego albo jakimiś figurkami, wychodziło się na dwór i na przykład waliło się kijem w drzewo i mówiło, myślało się, że jest się Power Rangers. Wtedy jeszcze nie było chyba zabawy w słoneczko, nie? Chyba nie. Dzieci moich sąsiadów mają taką zabawę, która polega na tym, że siadają na moim progu, na progu moich drzwi i uderzają swoją głową w moje drzwi. Mhm. Więc w momencie, kiedy ja myślę, że ktoś do mnie przychodzi, okazuje się, że to są dzieci sąsiadów, które uderzają swoim mózgiem w moje drzwi. Jestem dzieciołem, ale drzwiowym. Ja naprawdę mam kiedyś, mam kiedyś nadzieję akurat trafić na moment, kiedy będzie siedzieć na tym progu i po prostu wtedy wychodzić tak, żeby otworzyć te drzwi z odpowiednim impetem, żeby wyrzucić to dziecko na drugi, na drugi koniec korytarza. Ale ty chyba nie masz tak ustawionego korytarza, że możesz tak walnąć, że trafi na drugi koniec korytarza, bo ty masz bardzo wąski korytarz. No to ewentualnie bym otworzył drzwi w taki sposób, że dziecko by wylądowało idealnie na ścianie, jeszcze by je przygniął drzwiami i później mógłbym od razu wyjść, nawet nie spojrzeć na dziecko, które rozgniotem, tylko wyjść od razu z rozłożonymi rączkami na boki i powiedzieć nie wiedziałem, że tam było. I chyba akurat jeszcze by na drabinkę trafił, bo ty masz drabinkę, która wchodzi na dach, nie? O, no to wiesz, by się przecisnęło jak przez frytkownicę i byłyby takie frytki z dziecka. Byłby jak ten cyborg z Terminatora 2, który przechodził przez wszystko. No, o kurde, to a propos takich rzeczy, kiedyś yy, był taki horror... Nie pamiętam już, jak się nazywał, hmm. ale był o kolesiu, który... Chyba jakiś jean czy coś takiego. To było o kolesiu, który potrafił spełniać życzenia. To może Wishmaster. Możliwe, ale za każdym razem, kiedy spełniał życzenia, to te życzenia spełniały się w jakiś taki dziwny sposób. E, zawsze było z jakimś... E, z, jakimś e, ten, z jakimś hakiem. Z kruczkiem. I był koleś, który siedział w więzieniu i zażyczył sobie, żeby wyjść z tego więzienia, to ten koleś go wziął i przecisnął przez kraty, tak wiesz. No wziął i przecisnął przez kraty, także mięso, flaki i wszystko poszło na boki. Okay. Ale wyszedł z więzienia, więc chociaż tyle dobre. No spoko. A... Czy tam były jakieś dwie sceny z seksu? Bo wiesz, że jak chyba przeglądałem fragmenty pierwsze, to tam coś było takiego. O ile uznasz spełnienie, życze... spełnienie życzenia uh... go fuck yourself jako scenę seksu. Nie, to nie jest zupełnie... Chyba kochał się ze swoją dziewczyną coś na samym początku, albo coś w tym stylu. To możliwe. Chociaż podoba podobało mi się, że podjęli się takiego wyzwania, żeby tak, popularny, tak popularne stwierdzenie przekształcić w rzeczywistość. Mm. I w sumie nawet sp sp spróbowali to pokazać, kiedy koleś musiał się wygiąć ze swoim kręgosłupem dookoła głowy i rzeczywiście spróbować się fuck himself. <laughs> Spoko. A... chyba ostatnio widziałem chyba na Nine gagu czy innym takim portalu gdzie, jest, gdzie są fajne obrazki że chyba w Chinach jest jakiś plakat ze słoniem, w którym on swoją trąbą dotyka właśnie swojego fiuta i jest napis, że masturbacja jest zakazana przez słonie? no, słonie nie mogą się masturbować w Chinach w sumie u nas zawsze wrzucają filmiki z masturbującymi się małpami no, albo, albo nie tyle masturbującymi się co po prostu jak sika sobie do mordy nie wiem, ja zawsze widziałem filmiki z masturbującymi się małpami. Nawet hmm. widziałem jeden filmik, w którym małpa masturbowała się żabą. I A to... tak mówiłeś mi o nim. Teraz nawet nie wiem, czy to określić jako masturbowanie się żabą, czy po prostu seks oralny z żabą. A żaba była na pewno ustami do ten, do... No raczej, no, żaba... Ja nie wiem, czy żaba w ogóle ma otwór. Z drugiej strony to wydaje się, jakby, żab... jakby zwierzęta miały tylko usta i to były wszystkie ich otwory. Co najwyżej, jak są większe zwierzęta, to jeszcze mają uszy i nosy. Może, może żaba właśnie zamiast wysrywać tych rzeczy właśnie na tego kółka, żeby coś tam się działo w środku, że nagle wyparowuje. Po prostu robi nagle to wszystko znika. i to dlatego żaby są takie mokre, bo im wszystko wychodzi przez pory w ciele. Zawsze podnosisz żabę, to jest taka śliska i w ogóle wyskakuje ci z ręki. Nie wiem, nigdy nie, nie, nigdy nie dotykałem żaby. Kał żaby wychodzi przez pory w skórze i dlatego za każdym razem, kiedy podnosisz żabę, dostajesz AIDS. Żabie AIDS. Chyba gdzieś słyszałem coś takiego, że jakieś zanieczyszczenia wychodzą przez pory. Ale nie wiem, czy to było o ludziach, czy o kim. Że też że czasami że właśnie ludzie są bruni, dlatego że coś tam. No w sumie. Hmm. Czasem jak się zachlejesz, to ci, ten, to ci niestrawiony alkohol śmierdzi przez pory w skórze. To no bardzo możliwe. Dlatego. Wszy... A, dobra. Może, może dym od papierosów też. Dlatego palacze są tacy nieprzyjemni. Nie to, że, nie to, że źle pachną, po prostu nieprzyjemnie są nastawieni. <laughs> tak. Papierosy źle nastawiają. Tak. Nie, z, nie, z nienawiścią do świata. Dokładnie. No, ale wracając do, wracając do sąsiadów i walenia głowami w ściany... Wracając do walenia sąsiadów. Wracając do walenia sąsiadów, w ogóle do tego mieszkania. Ostatnio zauważyłem taką sytuację, bo kiedyś się tu wprowadzałem, dla ludzi, którzy a, znają mniej więcej Gdańsk, jestem na Dolnym Mieście. No, w Dolnym Mieście krążą takie Legendy, nazwijmy to, o tym, że to jest ogólnie miejsce, gdzie mieszkają sami mordercy, za każde drzewo jak wyjdziesz to morderca wyskakuje z nożem, podżyna ci gardło, kradnie od ciebie to gardło, zabiera je do swojej meliny, później mu się przypomina, że on nie chciał ukraść gardła, tylko chciał ukraść twój portfel, wraca po twój portfel, w tym momencie już żerują na tobie inni złodzieje. Zabiera ten portfel, bo on jest najsilniejszym złodziejem, bo on w końcu cię zadźgał, mhm. wraca z tym portfelem i nie wiem, dzieli się z innymi mordercami. I to chyba jest bardzo skuteczny sposób na zrzucenie parę kalorii, nie sądzisz. Tak, no bo to... po prostu mordujesz kolesia, idziesz do domu, potem wracasz po jeszcze coś jego i tyle. To jest bardzo zapominalski morderca, ale. I jeszcze jeśli na przykład powiedzmy właśnie zaśgał go, go gardło, zakopał w ziemi, potem wrócił do domu, potem wraca na miejsce i znowu odkopuj go i znowu go zakopuje, potem jak wyciąga coś z niego. To lepsze niż siłka. To jest mniej więcej tak, kiedy wychodzisz z domu i nagle ci się, zaczynasz się zastanawiać, czy na pewno wyłączyłeś gaz? Tak. A czy na pewno zgasiłeś światło? jest tak samo, zamordujesz człowieka i sobie przypominasz, czy zabrałem mu portfel? <śmiech> a czy na ja go na pewno zakopałem, czy nie? Czy może mu ręka wystaje? Czy ja zakopałem tą rękę? I później wracasz trzy razy na miejsce zbrodni I to, stąd się wzięło to powiedzenie Które zawsze jest na filmach kryminalnych Że złoczyńca zawsze wraca na miejsce zbrodni Tak Bo zawsze jest to czy na pewno da. No ale wracając do tego miejsca Tak jak o tyle nie spotkałem Jeszcze morderców To cały czas żyłem w przekonaniu Że tu tak naprawdę mieszkają tylko starzy ludzie I studenci muzyki okay. Ostatnio zauważyłem Że tu mieszka niesamowicie dużo Azjatów jest mnóstwo Azjatów, którzy nawet chyba do końca nie mówią po polsku. I to nie to, że jest jedna stała grupka Azjatów, których zawsze widzę. Bo zawsze jak wsiadam z rana do tramwaju, to zawsze jest przynajmniej paru Azjatów tam w środku. I to nie to, że to są ci sami ludzie. No bo, no dobra, wiadomo, oni wyglądają wszyscy prawie dokładnie tak samo. No bo, wiadomo, czarne włosy, na oczy i to już praktycznie możesz podciągnąć pod każdą osobę. No. Ale poznaję, bo mają, wszyscy mają inne okulary. <laughs> więc wiesz, mogę to rozróżnić i zawsze wsiadają do tego autobusu zawsze stoją, twój autobusy, tramwaju zawsze stoją zaraz przy tej y, kanciapie motorniczego A. i rozmawiają po swojemu i się uśmiechają i hmm. nie, wiem, nie wiem, gdzie oni tu mieszkają i dlaczego, ale jest ich tu mnóstwo jest ich jak mrówek tylko są więksi i nie, nie da się ich rozdeptać. Może mają swoją taką wylegarnię jak te nietoperze w Austrii, co pod mostem mieszkają i o 17.00 ...wylatują na, na świat i tworzą symbol Batmana. Tak, idą do szkoły, później wracają z powrotem pod most, podczepiają się stopami do góry i śpią całą noc. Albo gadają... Lalalala". Tak, albo grają na Game Boyach. Tak. I potem wychodzą w nocy łapać komary. Oni o, tak naprawdę noszą te okulary tylko dla, dla ściemy, bo poruszają się dzięki echolokacji słucham. No wiesz, mają takie duże uszy, chodzą i zamiast, wiesz, zamiast po prostu widzieć wszystko dookoła, to mówią po, nie wiem, nie wiem skąd to są Azjaci, więc nie wiem po jakiemu mówią, ale mówią i ten tekst leci do przodu, odbija się od wszystkich rzeczy dookoła i oni słyszą i dzięki temu wiedzą, gdzie są. Może są jak krety, że ten, <śmiech> ma właśnie takie małe oczy, że niby nic nie widzą, a potem przychodzi noc i wow, a wszystko. potem kopią w ziemi kopią w ziemi i tworzą kopiec kreta. Tak naprawdę oni... Który potem my wszyscy jemy. Bo my zawsze jemy to, co chińskie. Tak, a i tak naprawdę oni nie jadą do szkoły czy do pracy, tylko idą kopać dziury w lesie. Robią miejsce dla morderców. Ich ofiar. No, pa skarbie, idę nakopać więcej dziur na ofiary morderstw. Potem przychodzi morderca, tak patrzy zarezerwowane, godzina 21. pierwsza, kurde idzie dalej. To jest, wiesz, jak z miejscami parkingowymi. przychodzi morderca do lasu z takim trupem na ramieniu, się rozgląda, wszędzie już pełno morderców stoi, zakopuje swoje ofiary i tak, cholera, gdzie by tu wepchnąć? Widzi dziurę i podbiega, ale w tym samym momencie podbiega drugi morderca ze swoim trupem i zaczynają się głośno kłócić o to, kto swojego trupa może tu schować. Albo gdyby ustawiali się w kolejce za szlabanem jest ten automat na bileciki, żeby rzucić. A bilety rozdaje Rossomak. Proszę, proszę o, prze, przepraszam, już koniec mieliśmy, musi pan przejść na drugi sektor lasu. Tam bilety rozdaje dzięciął. O godzinie równo 12 właśnie to też Mamy fula, zapraszamy jutro. A potem pięciu złoczyńców kurwa, i cały teraz tu zrobią. Wszyscy mordercy takie cholera i wracają do domu ze swoimi trupami i śpią z nimi. Bo, bo tak sami jest tak zimno. Przykrywają się nimi. I potem mało soczek rano z krwi, która wypływa im z oczu. Obdzierają ich ze skóry i zawijają się w ich skórę. Albo obdzierają ze skóry, albo są taki dywanik, jak to nie jak te niedźwiedzie, co są w domu. Wyobrażasz sobie, wchodzisz do domu i mówisz, witamy w moim skromnym loku. Patrzysz, a tam twój sąsiad Jerry, kurde, jest na podłodze z rozdziawaną gębą. I właśnie, taki dywan, że wiesz, tylko sama skóra, ale twoja głowa jest wypchana, także wiesz, leży pełna głowa, tylko otwarta paszcza. Da! I właśnie, czy te dywaniki, im tam zostaje czaszka, czy im po prostu wypychają tą twarz w taki sposób? Nie mam pojęcia, jak wygląda proces wypychania. Trzeba zapytać, czeka testy. Bo ja w ogóle kiedyś słyszałem, w jaki sposób się wypycha ludzką głowę. E... Oh. Nie, nie, nie, bo... ludzku. Tak, bo wiesz, są te plemiona gdzieś tam głęboko w buszu, które e, polują na ludzi i tam ucinają im głowy, preparują je, zmniejszają do rozmiarów orzeszka i sobie noszą przy pasie. A... No bo są tacy łowcy głów, co nie? To są łowcy głów, Tak, oni, tak, tak. oni łowią głowę Oni biorą wędkę, a no idą o czwartej nad ranem nad wodę, żeby nie wystraszyć wszystkich głów hmm. Bo wtedy głowy żerują, tak w okolicach czwartej nad ranem, zarzucają wędkę do jeziora i łowią głowy, i to są łowcy głów oh, okay. I oni, wiesz, łowią te głowy, mają taką główkę I oni robią to na tej zasadzie, że wyciągają z głowy wszystko, łącznie z czaszką czyli zostaje ci taki sam flak, sama twarz, sama skóra, twarz i w ogóle tam jakieś mięśnie pod spodem i później wypychają to kamieniami a wiesz, że tam w środku nie ma czaszki więc już nie masz żadnych tych cech charakterystycznych na twarzy. Więc hmm. musisz tymi kamieniami na nowo uformować całą tą twarz, tak jak była. Bez sensu. No, ale no nie bez sensu, bo wtedy nie musisz mieć tego rozmiaru w tej czaszki, tylko możesz ją mieć taką malutką, bo tam jeszcze wsadzą ją do octu czy czegokolwiek, to wszystko się skurczy, zrobi malutkie i później możesz to nosić w torebce, kiedy hmm. idziesz do supermarketu. Tu byłycy ich własny zestaw play <głos> Robią sobie takie, wiesz, pierścionki naszyjniki, z głów Gdzieś się wymieniają, tym dzieci grają w tym jak w kulki. Potem biorą jelitę, wkład do tej maszynki, co rozdramia to wszystko i potem robią jeszcze jakieś sztuczki z tego wszystkiego. Mm, jelita. A propos jelit, głów i tak dalej... Jesteś głodny. Tak, a propos ogólnie człowieka, buszowaliśmy sobie po stronie TVN-u... 24. 20, nie, niezwykłego nie tvn Nie TVN-u 15, tylko... 24 trafiliśmy na... te 15 to takie, co leci tylko 15 minut na dobę. Potem Jak... jest śnieg. I przez śnieg nie mamy na myśli takiego szumu z telewizora, tylko dosłowny śnieg. Jest po prostu kamera ustawiona na lasce i cały czas widać śnieg padający. Czasami Czasem jakiś pingwin albo ekspres polarny się pojawi. Tom Hanks, nie wiadomo skąd. Hi, I'm Tom Hanks. And this is snow. Chcę Ci pokazać śnieg trafiliśmy na reportaż który zaciekawił nas tylko i wyłącznie ze względu na tytuł, bo jest napisane, człowiek zginął, bo sam zaatakował, wojna w Krakowie tylko, że człowiek jest wzięty w cudzysłowie i dobra, nawet do końca nie przeczytaliśmy artykułu, do końca nie obejrzeliśmy filmu bo w końcu jesteśmy profesjonalni właśnie, chodzi ogólnie o jakieś porachunki gangów i chodzi o ludzi, którzy biegają z maczetami i siepią innych ludzi. Codzienność w Krakowie. Widzimy tu filmik, są jacyś ludzie z maczetami. Przeczytam tylko wstęp. Wstęp wyglądało A... na pięciolatki. Dziennikarze superwizjera TVN dostali do, e, dotarli do nagrań z monitoringu pokazujących krwawe porachunki gangów powiązanych z kibicami Krakowi i Wisły. Wśród nich są zdjęcia oprawców Tomasza C. W, w, tu, w cudzysłowie człowieka. Którzy, e, którzy biegną za mężczyzną z maczetami. No to nie ja wiem. Ogólnie no, rozrywka w Krakowie, bieganie z maczetą. Koleś pewnie tyle razy słyszał, pewnie prowadził samochodnicę, określał, człowieku, co robisz? Po to hej, to już mi nawet nieźle. I po prostu taki sobie pseudonim zrobił. Fajny pseudonim. A, a ci wszyscy ludzie za nim to byli ludzie, którym mama za często powtarzała, że nie biegać z nożyczkami, więc zaczęli biegać z maczetami. Tak. Którzy biegną za mężczyzną z maczetami Jest też nagranie z pogoni za Masterem Master to jest druga osoba, która też Ktoś gonił z maczetami Koleś, który pewnie bardzo długo obsługiwał Program, ten, znaczy program Maszyna MasterCook Myślę, <grym> że MasterCook to za długie wziął po prostu master I posłuchajmy o co chodzi o tym Był jeden z tych, którzy decydowali O wszystkim w Krakowie w bojówce 17 stycznia tego roku Osiedlową uliczką jedzie przywódca gangu Huli. Widzimy kolesia z całkowicie płaską twarzą, który z jakiegoś powodu, chociaż ma okulary na twarzy, to trzyma je na czole. Nie tak jak ludzie normalnie trzymają czasem podniesione okulary, że założą je sobie na głowę czy coś. Nie, ten koleś po prostu wziął swoje okulary i w tym miejscu, gdzie one zaczepiają się o nos, on je zaczepił sobie o brwi. Hmm. Nie wiem, w jaki sposób to działa, ale wygląda jak... Może wstydzi... Może wstydził się tego, że ma jedną brew i chciał to zasłonić. w Krakowi, Tomasz C. Nagle w jego Audi uderza rozpędzony Jeep. Może miał nazwisko człowiek, dlatego C. Możliwe. Teraz oglądamy samochód, który jest zgnieciony i wygląda trochę jak tablica w teleturnieju, bo ma cyferki poprzylepiane w niektórych miejscach. Uderzył mnie to, to, to i to. Eee, poproszę zgnieciony błotnik za 6. Gratulacje, wygrałeś łódź. Wygrałeś całe miasto łódź, jest dla ciebie. Tomasz C. wydostaje się ze zniszczonego samochodu. No tak, nic dziwnego, że się wydostaje ze zniszczonego samochodu, bo nie ma w nim już drzwi. Każdy nawet dziecko by się z niego wydostało, chyba nawet nie ruszając się, bo samochód by po prostu z niego wypadło. Ucieka. Dzieci nie szukają takich łatwych rozwiązań Dziecko by prowało, uciec z bagażnikiem. W głąb osiedla. O! Sprawd... Koleś ucieka w głąb osiedla i dostajem, dostajemy ujęcie na okno. Koleś ucieka w głąb osiedla dosłownie, czyli wskakuje komuś do mieszkania przez okno. Na tym nigdy wcześniej niepublikowanym nagraniu widać przygotowujących się do ataku na pastli. Więc tak, mamy... Głupie ninja! Gub ninja nie ma o mało ma o mieczo <gubie> ma... Mamy ujęcie z jakiejś kamery ochrony które jest teoretycznie nigdy wcześniej nie publikowane, jak chwali się TVN24. Oprócz 10 razy, kiedy sam dziennikarz to oglądał. Mieliśmy jakieś półminutowe ujęcie na dwóch kolesi, którzy stoją przy śmietniku i nic nie robią. Po prostu patrzą się na siebie albo na śmietnik i nagle mamy ni, stąd, ni zawąd przebitkę na człowieka przebranego za ninja, tylko że w grubej kurtce i, je, i biegnie z maczetą. Hmm. I drugiego grubego kolesia, który pyka swoim brzuchem śmietnik. Wydaje mi się, że nawet nie jest z nimi powiązane. Po prostu wyszedł sobie wieczorem, popatrzył na śmietnik, a tu nagle ninja. I zaczął patrzeć. Uf. Wszyscy są zamaskowani. Mają w rękach maczety. Widząc, że nie ma szans na ucieczkę, Tomasz C. chowa się w kabinie śmieciarki. Kiedy, mówimy, kiedy koleś mówi w kabinie śmieciarki, nie ma na myśli tego miejsca, w którym kierujesz śmieciarką. On się wpakował do kabiny śmieciarki, do której pakują się śmieci. Widzimy właśnie śmieciarkę, która właściwie wygląda jak tir. To nie jest śmieciarka, to jest tir. Zwykły, taki z chlebem. Ale bandyci wyciągają go i przez dłuższy czas masakrują maczetami na... Właśnie pokazała, ktoś na schodach rozlał zupę pomidorową. W jaki sposób można się schować w śmieciarce, kiedy reszta ludzi cię widziała? Kiedy uciekasz przed ludźmi, nie chowasz się w śmieciarce, kiedy oni są dwa metry za tobą i, widzisz, i widzą, gdzie się chowasz. To jest co najwyżej, kiedy zostawiłeś ich daleko w tyle. Wtedy się chowasz. Kiedy ludzie cię gonią, ty uciekasz. Ewentualnie starasz się odpalić tą śmieciarkę. A koleś najwyraźniej wskoczył do szoferki, schował się pod kierownicą i miał, i miał nadzieję, że ludzie, którzy goni, byli jakieś 2-3 metry za nim, go nie znajdą. No. On na pewno przebiegł obok śmieciarki. Lecimy dalej. O właśnie oglądamy buta, który ma na sobie cyfrę 8. Ale ma, mały rozmiar. Koleś no. musiał mieć małe buty. Małe no, stopy. Pewnie dlatego, tak, pewnie dlatego nie udało mu się uciec, bo mają takie małe stópki. Małe stopy, wielkie ciało. Numer 8. przechodniów. Oni chcieli go zabić. Słuchaj, mi się wydaje, że oni człowieka nie chcieli zabić. Oni się, wiesz, chcieli zemścić, ale... wszyscy byli, byli, byli strasznie nakoksowani. Byli nabuzowani. Byli strasznie nakoksowani. Co to kurwa znaczy? znaczy, że nosili ze sobą dużo koksów. A to dlatego było im bardzo ciepło. To pewnie ten koleś... Dlatego, dlatego koleś ma całą... Twarz, ubronił się węgla i nie się pokazać, założył maskę Samuraja po prostu. Fu, ninja. <śmiech> o, stary, ale jesteś brudny. Ty, ja też. Dobrze, że mamy ten worek kominiarek. Załóżmy je sobie na twarz, bo jesteśmy cali umorów sani koksem. Jak dobrze, że są promocje w Tesco. Wiesz, w takim stanie wypadku się. O, znowu mamy ujęcie na ninży. Ninja. Ninja. Jakbyś się poczuł, gdyś po prostu robił sobie zakupy w kiosku, jak to zabrzmi, a nagle za tobą biegnie dwóch ludzi z maczetami. Byś pomyślał, hej, gdzie parada? Nie, pomyślałbym, że dobrze, że przyszedłem wcześniej, bo oni by mi zajęli moją kolejkę. O, to jest dobre. Do kiosku. Na moje gazetki. Kilka tygodni o po morderstwie policja zatrzymała pierwszych z praców. 11 uczestników na trafiło do aresztu. 11? Dziewięć. Na, Prze... klip, na klipie pokazało trzy osoby, a tych y, zopaliśmy jedenastu ludzi. Trzy osoby? Skąd? Tak, pokazują trzy osoby, które zresztą wszystkie zmieściły się do tego samego samochodu. Podejrzewam, że samochody policji są jak samochody klaunów. To po prostu podjeżdża samochód policji na syrenie, otwierają się drzwi a nagle wychodzi 11 przestępców. I wszyscy razem skłóci. Wszyscy, wszyscy mają czerwone nosy, robią hong hong. <głos> Zakary. Pięciu pozostałych uciekło za granicę, najprawdopodobniej na wyspy Brytyjskie. na piechotę. Ale przyjaciółki. Prowadząca sprawę prokuratura wysłała za nimi listy kończe. Same wysypały. Czemu, czemu ludzie, którzy zazwyczaj są powiązani, czemu w ogóle właśnie ludzie, kibice, jacyś i tak dalej, oni nigdy nie mają żadnych emocji na twarzach? Oni zawsze ma... to są ludzie bez żadnej plastyczności w twarzach. Hmm. Oni zawsze nie mają żadnej miny. Oni po prostu mają neutralne. Prosto. No, został zapalny. Co nie? Powiesz mamie? Cześć. Jestem Wojtek. Jestem z Seba. Jestem z Seba. I to, czy pamiętasz, czy to była akcja z huliganem? Hmm. O tak, na z pewno pamiętam. Przypadkowy dziennikarz, pewnie jeszcze na stażu, na pewno pamięta akcję policji sprzed pięciu lat. Tak, szczególnie kiedy opowiada mu ją z SEMP. Ten koleś tak, <głosy> wygląda jak SEMP. <głosy> wygląda jak kurwa jakaś postać z kruskówki. Bo tu słuchajcie, nie wiem, ale jest, w ogóle nie widać, widać tylko jego kontury poprzez tego, że chyba w tunelu to jakimiś kręcili, Widać tylko jego profil i wygląda na jakiś, nie wiem, na jakiegoś mandarka czy kogoś w tym stylu. <grytanie> <grytanie> Krzysztof, Ryba. Wychodzi domu, tam... Krzysztof Ryba. Koleś wychodził z domu, tam w wieku. Krzysztof Ryba, kolej wychodził z wody. <grytanie> Krzysztof Ryba, wyszedł z wody, a tam las. <grytanie> Krzysztof Ryba, to był człowiek, który chciał zapoczątkować ewolucję, ale ciągle był rybą. Co powie ryba? Następnie boję do niego skakowi. On sam wygląda jak morski. Wskazuj... Trzecie ujęcie na ninja, które biegną. Nie Może na... myślą, że jak pokazał poraszczycie, tylko co ten grubas się ruszy i zmieniał przeznaczenie. Nie, ale jest ciągle... Jest mnóstwo ludzi ubranych na czarno w <śmiech> i jeden koleś ubrany na biało w t shirtie który stoi sobie z... ze swoim tłustym brzuchem i patrzy na śmieci. <śmiech> że egzekucja Tomasza C była zemstą za brutalną napaść na jednego z liderów konkurencyjnego gangu. No to skoro napad wcześniej na kogoś, to mu się należało. O, teraz oglądamy śnieg, na który ktoś nasrał. Super. Posłuchajmy sobie reportażu o ninjach, ale pokażemy krótkie ujęcie na pobrudzony śnieg. Podrosowali go w szepie kolorystycznie, żeby tuba krew. W sumie wygląda trochę jak jakaś mina. Tu ma takie oczka, nosek, buźkę. Wygląda, Ładnie jak, rok. wygląda jak ubrudzony ten Michelin. Wcześniej ofiarą porachunków stał się Krzysztof Ryba. Krzysztof Ryba ma najgrubszą szyję, jaką w życiu widziałem. Jest. Wygląda zamachu. jakby poknął rybę. Wygląda jak ryba, no bo ryby nie mają szyi, tylko im się szyja łączy od razu z tułowiem. Mała bojówka chuliganów Krakowie uzbrojona w maczety. Napastnicy przedostali się na teren zamkniętego osiedla w Willowej dzielnicy Krakowa. Krzysztof Ryba. Willowa dzielnica. Taka, taka nazwa Willowa. Witamy w osiedle, osiedlu Willowej. Czy coś w tym stylu. Tam rosną same te wierzby. Tam rosną same, zostało... tam rosną same wille. Wille, will, will. wille? Kilkadziesiąt uderzeń ostrymi narzędziami. Jeden z ciosów odciął mu dłoń w nadgarstku. Moment. Jak w nadgarstku... Aha, dobra. Czyli odciął mu rzeczywiście dłoń. To musiało boleć. Trochę. Tylko w którym miejscu nadgarstka? Przy, przy samej kostce? Czy pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym? Jakkolwiek to by było, myślę, że krzyczał. Bo wiesz, niby jest takie powiedzenie, że długość męskiego penisa jest jak odległość od końca kciuka do końca palca wskazującego. Więc gdyby mu rozcieli dłoń przy nadgarstku pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym... To nigdy by nie wiedział, jak długi jest jego penis. Ale by miał ogromnego penisa. Albo w ogóle by nie miał. Nie, byłby dwa razy dłuższy. Ja słyszałem, że chyba trzy razy, ile ilość, yy, długość kciuka to jest wielkość penisa. Tak? Teraz, teraz wszyscy sobie sprawdzają. Moim mógłbym wykarmić ośmioro murzynów. Jakieś trzy, osiem, coś w tych zasadach. Cudem przeżył, a lekarze przyszyli mu rękę. Kiedy wrócił do... Tylko już nie z powrotem do dłoni. Przyszli mu <głos> na do głowę. Do ucha mu przyszli. Teraz może się drapać po czubku głowy, kiedy tylko ma na to ochotę. Albo powiedzmy, że pisze maturę i kurde, mało czasu pisze, ale chce się strasznie tak udać, że, że myśli, postrobi mm. i drapie się po głowie. Albo wiesz, gdyby przyszli mu tą dłoń na czole, to mógłby cały czas trzymać ściągę schowaną w tym i kiedy by chciał zgapiać, tylko prostowałby palce i tam wszystko byłoby napisane. No. Sprawności wziął udział w zamachu na Tomasza C. Obecnie jest. Teraz właściwie jednym... chyba od dwóch minut oglądamy po prostu ujęcia na krew na ziemi. No. Super I na, krew i na, jest na Ziemi. I na samochodzie. A teraz jakiś list gończy. Z poszukiwanych przez prokuraturę. No i właśnie, co się stało ze starymi dobrymi listami gończymi z dzikiego zachodu, gdzie miałeś po prostu wielki zżółknięty papier, na którym była twoja narysowana podobizna, napisane poszukiwany i nagroda jaka za ciebie była. Chyba ostatni raz widziałem taki list gończy w Saturnie, naszym Gdańsku, kiedy poszukiwali tego sędziego, co wydał chyba. E, co to było? wydał ustawę o niebiciu w sędzich. Nie wiem, czy adekwatne jest określenie rzut karny w piłce nożnej, skoro nie rzucają piłką. Powiedzmy, że kop karny, kiedy chyba Polska grała z jakimś krajem była blisko wygrania, ale ktoś powiedział, nie, niech ci strzelą. I chyba był Okej. Okay. I cała Polska poszukiwała go. W każdym razie... nazywał się chyba Howard Web albo coś takiego. A Howard Web. Howard Web. Howard głowa. Miał łeb do piłki. I, I do kopów w każdym, każdym. razie, list kończy, który tutaj po, pokazują, wygląda prawie jak jakaś umowa. Umowa? No. Umowa o gonienie. <grym> Hej, masz <ryjak> umowa. <grym> o, koniec filmu. To tutaj jeszcze szybko był jeden krótki filmik, w którym pokazują, jak rzeczywiście gonili kolesia z maczetami. Co już wcześniej go obejrzałem i w sumie wydaje mi się dość absurdalny. Mamy ujęcie z jakiejś kamery ochrony na samochód. To jest sobie samochód, jakieś dressy oczywiście stoją przy samochodzie, nie wiem. Mężczyzna nie. w koszulce w biało-czerwone pasy wsiadający do eleganckiego Audi to Paweł Eł, pseudonim Master. Dobra, po pierwsze eleganckiego Audi. To jest samochód, który wygląda dokładnie tak samo jak każdy inny samochód. Kiedy już nazywasz samochód elegancki, niech się jakoś wyróżnia od innych samochodów. Niech nałoży kurde jak muszkę na maskę. Niech to jest samochód, który wygląda zupełnie inaczej niż jakiś samochód, który rzeczywiście jest elegancki, jest dokładnie wypucowany, ma, nie wiem, sześć kół, ma muszkę przyklejoną na dachu, nie. czy cokolwiek. Ma brylantynę na dachu. To jest samochód, który wygląda dokładnie tak samo jak każdy inny samochód. Jeden z przywódców chuligańskiej bojówki Krakowi nie przeczuwa, że został namierzony przez członków wrogiego gangu. I przed kamerą ochrony. Tak, teraz koleś stara się wyjechać ze swojego miejsca parkingowego, a z tyłu zajechał mu, zajechał mu inny samochód drogę. On oczywiście się nie skapował. Przecież chyba każda osoba cofająca samochód patrzy się do, na, tylne, na tylną szybę. Widać, że nie on. Nie miał czasu. Ten koleś jest tak, kurde, zapatrzony, zapatrzony w siebie w lusterku, że po prostu od razu wjechał idealnie w ten drugi samochód. Walnął go w ścianę napastnicy z tamtego samochodu, który nawet nie zdążył się, za, nie zdążył zahamować wy, o, z bagażnika już wyleciała jedna osoba wkraczają do akcji i blokują jego samochód tak, i z tamtego samochodu wyleciał koleś, obiega ten samochód i zaczyna go siepać siekierą czy czymkolwiek w, tylno, w tylne światło samochodu, może no, macie to właśnie to, czy to działa na takich samych zasadach jak w starych grach strategicznych, gdzie był jeden kolej z mieczem, który zaczął napierdalać w zamek i ten zamek powolutku zaczynał się... E, zaczynał płonąć w miarę uderzania w niego? Bardzo możliwe. Ten kolej zaczyna go uderzać w bagażnik. Okej. Okay. I dalej o, coś jeszcze z Paweł mojego. Paweł Eł w panice rzuca się do ucieczki. Koleś zaczyna uciekać, w międzyczasie jakiś skate w czapce go uderzył w ramię. Ale biegnie. A to jeszcze czyści, czyści światło, albo czuł się winny. Była przez chwilkę przebitka z powrotem na samochód, z którego uciekł ten koleś, który uciekał. I jeden z dresów, który nie pobiegł za nim, został i zaczął mu czyścić oponę albo światła. Muzyka, oczywiście, do pogoni. Znowu przebitka na jego samochód, teraz koleś czyści mu przednią szybę. Mm. Albo było jeszcze bardziej dłuższe. Osłabiony mężczyzna przewraca się na ziemię. Koleś nie jest osłabiony, po prostu potknął się, bo źle wykręcił i zahaczył nogą o filar jakiegoś budynku. Mm. I teraz tak... Bandyci raz za razem, niczym dzikie zwierzęta, trafiają ostrzami swoją ofiarę. Właśnie, widać było jak przynajmniej 3 czy 4 razy koleś dostał maczetą po plecach i nic mu się nie dzieje. Teraz skąd ci ludzie wzięli maczety, które przy bezpośrednim uderzeniu nie robią kolesiowi krzywdy? Może po prostu źle trzymali, na odwrót. Koleś tam ucieka! Jak można być tak beznadziejnym bandziorem, że mając maczetę w parę osób... Nie jest się w stanie zasiepać jednej osoby Która leży na ziemi Koleś dalej ucieka Ucieka sobie przez parking Nic mu nie jest Ma tylko małą plamę na plecach Ci się dalej na nim biegną Jak na, jak na scenie Kurde z e, rydwanów ognia W zwolnionym tempie Bandyci raz za razem Niczym dzikie zwierzęta Trafiają ostrzami swoją ofiarę od kiedy dzikie zwierzęta walczą maczetami? Tygrysy, maczeto to zęble. Biegną, jest, spoko jest Leci w tle jakiś ambient, oni biegną w zwolnionym tempie. Łzy, to... łzy mi lecą po policzkach. No. Teraz jeszcze powinien być jakiś ten, jakiś pseudofilozoficzny podpis napisany helwetiką zakrwawiony Paweł Eł po dłuższej chwili wraca do samochodu tak, mówiąc zakrwawiony Paweł M po chwili wraca do samochodu koleś na luzaku sobie wraca do swojego samochodu, wygląda jakby wyszedł właśnie ze spożywczaka, to jest koleś który przynajmniej 3 czy 4 razy dostał maczetą w plecy może zostanie raperem tak jak 50 Cent, kiedy oberwał chyba 9 kul w własnych siłach... on sobie wraca, ma tylko małą plamę na plecach kiedy sprawą zainteresuje się prokuratura, poszkodowany powie, że nic mu się nie stało. Jak on ich zgubi? W środowisku chuligańskim... Właśnie! Gdzie on ich zgubił? Goniło go chyba z 17 osób, Może... które wszystkie wyskoczyły z jednego samochodu gangsterskiego. Może on zrobił taki trik jak, film, jak po prostu nagle pojawia się jakiś wnęka w ścianę po prostu wchodzą, a potem leci do... Za nim wyleci reszta, a potem... okej już poślijmy. Tak, z, albo zrobił coś takiego jak w tej w, w, kreskówkach Scooby-Doo. Że wbiegł w jakieś drzwi, i zaczęli się gonić między drzwiami, i że wiesz, najpierw jego goni ktoś, później on goni tych wszystkich ludzi z maczytami, później ktoś kogoś niesie na taczce, mm -hmm. wyskakują pomiędzy drzwiami, aż w końcu on ich wszystkich zostawił i odbiegł gdzieś w bok. No. Takie rachunki wyrównuje się inaczej. W szachach <laughs> Taki ban tacy bandyci załatwiający porachunki maczetami w szachach. No. Mają szachę, tylko zamiast każdego szacha jest maczeta. <głos> którą wbijają w, ta w tablicę do szachy. Jedne białe, drugie czarne. Czarna maczeta. Czarna maczeta. W sumie jak tak już... E Zaczy, zaczynaliśmy odcinek od tramwai i od Azjatów w tramwajach jest jedna rzecz, która ostatnio rzeczywiście zaczę, zaczęła mnie zastanawiać od kiedy zacząłem jeździć takimi naprawdę zatłoczonymi tramwajami ja wiem, że to było w internecie poruszane i tak dalej ale ludzie, którzy czytają w tramwajach naprawdę ja rozumiem, kiedy wsiadasz do kolejki która będzie jechać przez pół godziny siadasz sobie wygodnie, otwierasz książkę i czytasz ale skąd się biorą ludzie, którzy wsiadają do tramwaju, który jest zatłoczony i to już zatłoczony w taki sposób, że naprawdę ciężko się, w ogóle, ciężko się w ogóle wcisnąć, tym bardziej złapać czegoś, żeby się nie wywrócić. Jedziesz przez dwa czy trzy przystanki, ale i tak musisz z kieszeni wyciągnąć tę swoją książkę, trzymając ją jedną ręką, jakoś niewygodnie i zacząć czytać. W jaki sposób można się skupić w tym momencie i w jaki sposób można czerpać przyjemność z czytania tej książki? Może to są wyjątkowi ludzie, którzy właśnie mogą czytać tylko w niewygodnych warunkach. To jest taki fetysz trochę, jak. Coś jak ja, kiedy ja, przykład, ja nie mogę spać w ciszy, ja muszę słuchać podcastu jakiegoś, albo właśnie, nie wiem. Ale to jest... czego, jakiegoś szumu, bo A... ja nie znoszę ciszy. Ale to jest na swój sposób przerażające, że nie możesz na taką, odro... na taką krótką chwilę po prostu wyłączyć umysłu, zacząć myśleć o swoich rzeczach, tylko musisz wsiąść i od razu tą książkę. Ja teraz nie wiem, czy to jest na pokaz, żeby ludziom się pokazać. Kurde, patrzcie na mnie, ja jestem w świecie i w ogóle, ale czytam książki a wy wszyscy siedzicie i patrzycie sobie w okno albo rozmawiacie ze sobą nie, patrzcie na mnie ja, ja mam tu świat, ja mam tu inny świat ja czerpię kulturę w każdym miejscu, w którym jestem chociażby to oznaczało z... czytanie pewnie 10 razy tego samego zdania bo co chwilę ktoś mi wrzeszczy nad uchem, tutaj kanar prosi mnie o bilet, a z... i tak za dwie minuty wysiadam stąd i jeszcze zakręt i wszyscy się przewracają na siebie tak bo to wszyscy patrzą na czyta, jak, jak dobrze wyglądać po 40 Krzysztofa i Bisza. A to koleś, który ma 12 lat. Tak, nie dobra, ludzie, którzy mają 12. To jest najczęściej widuje się tego typu ludzi, to są ludzie w, jakieś wczesne, wcze, w jakaś wczesna trzydziestka. Bo to jest jeszcze wtedy, kiedy nie masz do końca poukładanego życia, ale uważasz się za takiego rzeczywiście już inteligenta, a jednak czujesz się ponad innymi. To jest trochę taki syndrom studenta, wydaje mi się. Właśnie trzeba powiedzieć, że to jest po prostu student. No, to jest taki student, który wiesz, jednak czuje się ponad innymi, więc wiesz, on, on się odrywa od reszty świata. On ma swoją książkę, którą będzie będzie czytał trzymając ją dwoma palcami kiedy re... pozostałymi trzema stara się trzymać słupka żeby się nie wywrócić a wiesz, wiesz co ludzie mnie wkurzało w no. autobusach i tramwajach Nawet nie wiem jak to, się, jak to nazwać poprawnie i przepraszam jeśli złego słowa użyję, ale to jest coś w rodzaju yy, termosu, który mało taki ten kubeczek taki wielki srebrny z pokrywką i tam trzymał kawę, chyba codziennie widzę chociaż jednego albo dwóch takich co wchodzą i trzymałem w reku te swoje kawy w tych, tych swoich termosach i mówią: o, patrzcie, ja nie mogę żyć bez kawy, ja muszę z nią wyjść nawet na dwór. I nie mogę po prostu siąść przy biurku, przy kąpie i popatrzeć na filmy z gołą panią dopiero wtedy napić kawy. Nie, ja muszę napić się kawy, kiedy oglądało mnie tysiące ludzi w autobusie, kurde, co chwilę jakiś korek jest i po prostu się nudzę w autobusie. I właśnie, bo w sumie już o tym mówiliśmy, ale skąd się kurde bierze to, że ludzie tak bardzo się ch chcą chwalić tym, jeśli są od czegoś uzależnieni? Że no to jest tak, jak już kiedyś mówiliśmy, że ludzie jednak mają coś takiego, że chcieliby być uwa uważani za takich trochę punów. No. bo to są zazwyczaj ludzie, którzy, którzy mają spokojne, poukładane życie ale jednak chcieliby, żeby inni ludzie patrzyli na, na nich jak taki, wiesz ludzi na krawędzi, którzy nie mogą przeżyć bez kawy bo to jest taki ich nauk, że wiecie, oni bez kawy nie są w stanie funkcjonować bo już tak bardzo się przyzwyczaili do tego i oni jednak są punami, oni są prawie jak gwiazdy roka którzy tylko seks, narkotyki i tak dalej tylko, że to wszystko zastąpione jest przez kawę. I książkę. I książkę. Właśnie. Kawa, książka i studia. Tak. To jest nowy sex, drugs i rock and roll. Hmm. I dlaczego ludzie zawsze chcą się tym chwalić? Tak samo z alkoholem. No, kurde, tak, tak niesamowicie wnerwia mnie ten moment, kiedy jesteś na jakiejś imprezie i są ludzie, którzy chwalą... Znaczy, dobra, to zazwyczaj jest po imprezie. Są ludzie, którzy chwalą się tym, ile są w stanie wypić jak bardzo żałosne to jest no bo podchodząc do tego od takich podstaw dlaczego się pije. dlaczego pijesz dlaczego pijesz? pijesz po to żeby się lepiej poczuć, co nie? no bo trochę wypijesz, tam wchodzi ci taki fajny, taki fajny bas, lepiej, lepiej ci się rozmawia tam wiesz, język się rozwiązuje w ogóle czujesz się lepiej i tak dalej ale są ludzie, którzy się chwalą tym, ile są w stanie wypić jeśli pijesz, po co? Pijesz po to, żeby dopić się do tego momentu, w którym czujesz się dobrze i wtedy przestać pić. Więc po co pić więcej? Tylko po to, żeby, żeby źle się poczuć. Nikt nie chce się źle czu czuć na imprezie. Mm. Czyli to wszystko tak właściwie sprowadza się do tego, że ci wszyscy twardzi kolesie, którzy chwalą się cały czas tym, ile wypili, to tak naprawdę są niesamow niesamowicie niepewni siebie. Bo oni cały czas... Muszą się, wiesz, między sobą upewniać w tym, jacy są męscy, bo są w stanie dużo wypić. Bo wiesz, zazwyczaj to są właśnie ci faceci, którzy wydają się tacy zajebiście męscy i w ogóle my dużo pijemy i tak dalej. Ale kiedy zaczynasz werbalnie zwracać uwagę na to, ile jesteś w stanie wypić, kiedy komuś się chwalisz, że o, ja wypiłem tak strasznie dużo, zajebałem się, głupi, ja pierdolę. To znaczy, że tak naprawdę wracasz do domu, patrzysz się sobie w lustro i zaczynasz się zastanawiać, Boże, a co inni ludzie sobie o mnie myślą? Jak oni mnie postrzegają? Muszę, Ale... muszę im mówić, że ja piję bardzo dużo, to wtedy będą myśleć, że jestem zajebistym mężczyzną. A co jeśli Jasiu pije pół litra wódki więcej niż ja? To już czyni mnie słabszym. No muszę się poprawić. Właśnie, i skąd się bierze coś takiego? Bo właśnie dla mnie wydaje się to takim zajebistym paradoksem, że jednak to zawsze postrzega się niby tych męskich facetów, którzy właśnie zawsze mówią, ile tak niesamowicie wypili. Ale jednak w momencie, kiedy zaczynasz się tym chwalić, to po co? Po to, żeby inni ludzie zaczęli doceniać cię, jaki ty, jak dużo ty osiągnąłeś w życiu, bo jesteś w stanie dużo wypić. Wiesz co, to jest chyba rzecz, które nigdy nie zrozumiałem, bo to są ci sami ludzie, którzy mówią, że im smakuje alkohol. Znaczy nie, nie, mi się wydaje, że to da się zrozumieć, i naprawdę myślę, że to jest, to jest właśnie taki głupi paradoks, że bardzo często ludzie, którzy właśnie ludzie, którzy najczęściej mówią o tym, że mają gdzieś zdanie innych ludzi, wydaje mi się, że to są ludzie, którzy są najbardziej przejęci tym, jak inni ludzie sobie o nich myślą. Bo kiedy zaczynasz zwracać uwagę na to, że, że znaczy, kiedy zaczynasz mówić, że masz gdzieś to, co inni ludzie o tobie mówią, to znaczy, że jesteś, byłeś w takiej sytuacji życiowej, gdzie musisz komuś, innej osobie potwierdzić to, że nie masz, że nie obchodzi cię to, co inni ludzie o tobie mówią. Mm. Czyli myślisz, że inna osoba myśli o tobie, że, myśl, że zastanawiasz się nad tym, co inni o, inni o tobie mówią, więc musisz tej osobie powiedzieć, że masz tak naprawdę w dupie to, co inni o tobie mówią. Ale skoro już jednej osobie mówisz, że masz gdzieś to, co inni o tobie mówią, to znaczy, że już masz potrzebę potwierdzenia tej osobie tego, że masz gdzieś to, co inni o tobie mówią. Mam nadzieję, że ludzie, którzy to słuchają, nadejrzają nad tym, co mam na myśli. No, ja, wiem, ja na pewno będę pięć razy tego słuchał, bo już trochę wypiłem. Ja, ja wiem, że trochę, trochę tu kręcę, ale to naprawdę ma sens, jeśli, jeśli chwilkę nad tym przysiąść. No bo Naprawdę, wydaje mi się, że cały ten, cały ten konkurs na to, ile kto jest w stanie wypić, to jest po prostu taki jedno, jedno, jeden wielki konkurs właśnie o to, kto ma dłuższego penisa wśród kurwa karów. Ja lekko zbaczałem z tematu zacząłem się właśnie zastanawiać, w jakich czasach my żyjemy, że ludzie właśnie na takich imprezach chwalą się swoimi wyczynami, które właśnie na swój sposób są upokarzające. Tak. Bo kolesie się chwali o tym, że wypili właśnie te ca całe 0,75, a potem spali pod takim marketem. I wszyscy, wow, fajnie. Właśnie, bo mi się wydaje, że Czemu to... Czemu ludzie się chwalą? Ja bym, kurde, zachował to na się, że, kurde, wow, musiałem spać pod marketem, bo... Nie miałem na bilet. Bo wiesz, mi się, wydaje, Co to za mi się wydaje, że to jest coś takiego, że każdy chciałby być trochę taką gwiazdą roka, że żyje na krawędzi. Każdy wieczór dla mnie to jest kurde przygoda, że zaczynam wieczór w jednym miejscu, a później kończę w innym mieście, w innej strefie czasowej i w ogóle. I dlatego starają się ludziom, wiesz, tak podkoloryzować swoje życie, że właśnie wypili tak dużo, że później trafili gdzieś tam, a ciągle byli w stanie pić i każda ich chwila to było po prostu na szczycie świata tak. a w momencie kiedy pijesz znaczy nie, mi się ogólnie czasem mam takie wrażenie, że w ogóle picie jest bez sensu że tak naprawdę zaczynasz pić wtedy znaczy nie, inaczej że w pewnych momentach mam wrażenie, ja wiem, że to będzie brzmieć jak hipokryzja, bo w tym momencie mam piwo w dłoni, ale czasem mam takie wrażenie jakby w momencie kiedy zaczynasz pić to jest tak jakbyś niewerbalnie przyznał się do tego, że źle się bawisz w tym momencie. Że potrzebujesz czegoś, żeby, żeby no, żebyś zaczął się lepiej bawić, bo w tym momencie bez alkoholu nie jesteś w stanie dobrze się bawić po prostu wśród ludzi. No, ja wiem, że to u mnie działa zazwyczaj, bo powiedzmy po takich trzech, no to jasne, że zacznę robić głupoty. Wiem, że ty go tym bardziej, bo ty naprawdę już robisz takie rzeczy, kiedy wypijesz smorodzie. na przykład nie wiem, czy to powiedziesz na wizji, ale ostatnio no. chyba ty tyle wypijesz, że po prostu podeszłeś do kola i zapytałeś, hej, mogę dotknąć twojej brody? Ej, miał śliczną brodę. No, widzisz. Ej, ja bardzo chciałem jej... Ostatnio, nie, w zeszły weekend dotknąłem czyjejś brody na trzeźwo, więc to nie jest Aha, nie, nie na, to... Trze na trzeźwo. Nie, naprawdę. A to jeszcze inny wypadek? No. Aha, okej. Okay. Tylko koleś miał Co ty... się chwalisz, co wyprawiasz ze mną poza nagrywaniem? Co się chwalisz, co wyprawiasz, kiedy jesteś trzeźwy? Właśnie. No dobra, ale nawet zbaczając od tego. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Nie, no... Ludzie są dziwni dzisiaj. Albo się chwalą tym, że wow, są tak hardkorowie, że są cały czas łapami, albo właśnie tym, że się nad książkami. To jest tak samo jak ten cały syndrom studenta, o którym mówiliśmy już milion razy, że studenci zawsze muszą się chwalić, jak dużo oni mają na głowie. Tak. Po co? Bo zawsze są ci ludzie, którzy chwalą się tym, jak ciężko im na studiach. Ale studia nie są obowiązkowe. Po co poszedłeś na te studia? Skoro ci tak ciężko i skoro narzekasz, możesz w każdej chwili skończyć te studia. Bo to nie jest coś takiego, że ludzie po prostu mówią, no jest ciężko, ale warto, bo pod koniec będzie prawda... E, Praca. Dużo się nauczę pod koniec tego. Nie. To są ludzie, którzy narzekają, że ja nie mogę, ja mam tyle roboty, kurde, już mam dosyć tego, a, nie, a niedługo, kurde, se, tfu, jak się sesja, nazywa? niedługo sesja i w ogóle mam tyle do roboty, ja pierdolę, mam tego dosyć. To skończ studia. Przecież to nie jest obowiązek pójść na studia. Ludzie naprawdę starają się do, dostać na te studia, przechodzą testy i tak dalej i ludzie zajebiście tego nie doceniają. Przecież Ludzie się chwalą tym, jak oni, kurde, poszli na studia, a zamiast się uczyć, piją cały czas. Jak bardzo wkurzające byłoby być kolesiem, który, kurde, nie wiem, założył ten kierunek, czy wydział, cokolwiek, i później stwierdzić, że wszyscy ludzie, którzy dostali się, to mają podejście takie, że tylko, żeby odpierdolić i dostać papier za to. Mm. I czemu ludzie się chwalą tym, jak im ciężko? Nie wiem skąd się to wzięło, że ludzie po prostu przez... Znaczy to się głównie młodych ludzi, do młodych ludzi odnosi, że oni cały czas mają taką potrzebę, żeby się nad nimi użalać. Po, Polacy lubią tego, chwalić się swoimi cierpieniami ostatnio. I nie mówię, że o, ja zarabiam tyle, a drugi o, ty, ty zarabiasz tyle, ja zarabiam no. tyle! I kurde, potem wychodzą gorzkie żale. No, bo ludzie cały czas mają takie przeświadczenie, że im należy się szacunek, tylko do końca nie wiedzą z jakiego powodu. Cały czas wszyscy, wszyscy są przekonani, że ich powinno się szanować, ich powinno się w ogóle podziwiać za wszystko, co robią, ale chyba do końca nie są pewni za co. Polaki. Co osiągnąłeś? No, no bo tak ciężko mi na studiach i ja tak... I wiecie, chociaż jest tak ciężko, ja i tak sobie radzę. Podziwiajcie mnie. Tak. Szczególnie, jeśli dostajesz się na hotelarza, a potem zostajesz kim? Kurde, ochroniarzy w hotelu. No. aby będzie trzeba przyszła. Nie, jak taki Michał który teraz naraz pra pracę zamiast studiów i kto wie, czy potem nie zostanę gwiazdą hip-hopu. Tak może się zdarzyć. Będziesz gwiazdą hip-hopu? Nie wiadomo skąd. Będziesz gwiazdą dubstepu. I ostatnio wszyscy mówią, że nikt nie zostaje nigdy tym, kim chciał być. A jeśli ktoś rzeczywiście tak chciał, jak na przykład Jessica Alba zostać aktorką, to potem widać, że jej takim nie wychodzi. A taki Sean Connery, który podobno pracował w sklepie z trumnami, to został aktorem ma Oscara i tyle. No Także jeśli ja zostanę gwiazdą hip-hopu hip Chociaż tego nie chcę To pewnie będę odnosił sukcesy Bo tego nie chciałem okay. Nie, wydaje mi się, że to jest akurat takie głupie podejście Bo ludzie, po, ludzie podążający Za tym schematem, że wiesz podstawowka gimnazjum, liceum, studia Jasne, że bardzo często nie osiągną Tego, co by chcieli Bo po prostu, wiesz Mają od młodych lat takie Nazwijmy to Realistyczne podejście ale re, przez realistyczne podejście mam na myśli to, że po prostu mają, mieliby na coś ochotę, ale gówno robią w tym kierunku, bo a, to i tak ciężko osiągnąć, więc chuj, ja pójdę na hotelarstwo. Czytaj moja historia, oprócz tej części o hotelarstwie. Tak. Dlatego zostałem gwiazdą podcastu. Chociaż tego nie chciałem. Tak, słuchajcie nas. W ogóle dzisiaj jest święto dziękczynienia w Stanach. Tak, i z tej okazji zabili tego, Fred Freddy'ego Krugera. tak. Właśnie, powinniśmy mieć tutaj indyka, powinniśmy świętować, dzielić się opłatkiem z indyka. No możemy się podzielić. O, Mamy ciastka. ciastka. Możemy zrobić z niego indyka, czekaj. Tak. O, teraz tak. musimy sobie życzyć rzeczy. Czekaj. Ej, nie no, kruszysz mi na stół, stary. Ale ja muszę indyka zrobić. O, teraz przepadę. Do svidania. Do A Czekaj, nie życzyliśmy sobie życzeń. W, ten. No właśnie życzyłem Ci do svidania. A. Ja Ci życzę, żebyś żebyś się zestarzał, zanim umrzesz. A ja ci życzę, żebyś kichnął. A psik! No, to jeszcze tak podsumowując wszystko, pewnie zauważyliście, że mamy już nową, świeżą stronę, która wygląda po prostu ślicznie. a Najprawdopodobniej też pod tym postem zobaczycie pewną ciekawostkę, którą mamy nadzieję wprowadzić jako stały element podcastu w ramach promocji i wyciągania, no ogólnie starania się zabłysnąć w innych mediach niż tylko dźwięk będziemy starali się przy każdym odcinku zamieszczać krótki wycinek tego co uznamy za jakiś lepszy kawałek nagrany w wideo krótki kawałeczek no tak jak możecie zobaczyć przy, przykład pod podcastem, to akurat nie jest z tego odcinka, to jest z poprzedniego odcinka nagrywaliśmy to nagrywaliśmy to poprzednio zobaczymy co z tego wyjdzie jeśli nie będzie to nas kosztowało za dużo roboty to będziemy to robić pewnie przy każdym odcinku, a może to sprawi, że trafią na nas inni słuchacze, nie tylko ludzie ze świadka, świadka podcastów którzy są przyzwyczajeni do słuchania kurde podcastu o samolotach czy nie wiem o sprzęcie od Apple'a tylko którzy są ciekawi w jakichś rozmów bardziej nie. ludzkich. ludzkich. <laughs> mi się wydaje, że to, co robimy jest właśnie bardzo ludzkie. To jest bardzo humanistyczny podcast. Tak. Najhumanistyczniejszy. Ze wszystkich humanów. No. W świecie. A i nie zapomnijcie ten. Wejść na katalog podcastów. Dajcie kciuki w górę. Wiem, że bardzo chcielibyście gwiazdki dać, ale nie już. Ludzie tylko w górę, nie, nie mylcie czasem bo wiem, że są ludzie, którzy wchodzą do internetu i są jak, jakby utopili się w wodzie, że wiesz, wpada do internetu i nagle nie wie gdzie jest góra, gdzie dół to jednak zwróćcie uwagę, żeby dać ten kciuk w górę, bo widziałem parę kciuków w dół i nie wiedziałem o co tu chodzi no. także mówił dla was Michał i Igor i życzymy mu jego święta Fredego Kugera. tak i idźcie leczyć dziąso, bo na pewno są w kiepskim stanie mhm Przestańcie tyle, że i łopy. Nie jedźcie dziąseł. Nie jedźcie dziąseł, nie jedźcie dzieci, nie jedźcie maczet. Ty wiesz, że w Stanach jest taka guma do życia, która nazywa się dziecięcy dziąsła? Mm Baby. Dużo. Dużo orbit? Baby Gums. No, powinniśmy taką mieć. Dziecięcy dziąsła. Sponsorem bez kitów, dziecięcy dziąsła. Na razie. Cześć. Będzie muzyczka. <śpiewa>